Znamy w łebskich chłopakach. To jest odcinek nr 21. Zgadza się. A przed Wami Dawid Pacha, Social Desk. Kamil Dzietkiewicz Social 5 i zreaktywowany Social.pl stoi. <grym> I Michał Judasz Showroom, SKWRM.pl Znajdujemy się dzisiaj w nowej lokalizacji. <grym> <grym> Tą lokalizacją jest przecudowne i obszerne, robiące wrażenie biuro showroomu. Tak jest. Dobrze, buduje się. Ale jesteś dumny? Jestem dumny, przeprowadziliśmy się niedawno, już nie mieściliśmy się w poprzednim biurze i mam nadzieję, że tak samo dobrze nam się to będzie nagrywało jak ostatnio. I mam nadzieję, że będziemy to robili regularnie. Dokładnie. Tak, tak, tak, tak. I <śmiech> zacznę od update'u związanego z poprzednim odcinkiem, tylko powiem szybko, ponieważ zaraz po naszym zeszłym nagrywaniu e, włączono mi uprzejmie Facebook, włączono mi uprzejmie Graf a. E, a ponieważ już o tym rozmawiali, to chcę tylko powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze... Gracz rzeczywiście nie jest tym, czego się spodziewałem, czyli nie można wyszukiwać serge tak? Sermy nie, mm -hmm. nie są możliwe, nie działa to. Włącza ci binga po prostu wtedy, tak? Mm -hmm. e, natomiast samo fakt tego, o czym no to też się skarczyli, samo wyszukiwanie fanpage, y, samo znajdowanie rzeczy, które już są na Facebooku, działa milion razy lepiej. Jest bardzo szybki ten search, bardzo jest szybszy niż, niż ten poprzedni nawet, a tamten no. ten jest dosyć szybki. I, e, interfejs jest bardzo dobry. I, i też płynnie, oczywiście są animacje i tak dalej, HTML, Five Glory. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że przez ten tydzień używania, używałem go intensywnie, ale tylko dlatego, że okazało się, że jest to nieocenione źródło bezużytecznych informacji na temat czegokolwiek, a propos moich znajomych. Jest to mega zabawne, zabawne zajęcie typu czy któryś z Twoich znajomych lubi Hanę Montanę, mhm. albo który z Twoich znajomych ma zalejkowanego króla Alwa, albo i tak dalej tak dalej. Do tego jest świetny, do niczego innego jeszcze nie wymyśliłem, żeby. Ale tylko znajomy możesz szukać, może szukać, Nie, szukać, możesz też szukać, sposób. możesz też szukać most popular games, mhm. tak, na przykład, tak? Mhm. I wtedy wszyscy ty, ci, którzy te informacje mają publiczne, wtedy on po prostu wykonuje query na, tej, na tym zbiorze. Um, można szukać znaleźć wszystkie zdjęcia ze mną i Michelle Obamą i tak dalej tak? No jakby... jest tego bardzo dużo oczywiście w internecie szczególnie na Facebooku ale jedyne co to w pewnym sensie ta moc, która leży za tym silnikiem nie wydawało mi się, że aż tyle możemy znaleźć. Mm -hmm. Możemy znaleźć o wiele za dużo niż ja, mi się wydaje, że powinniśmy móc znaleźć Dobra, to. Dobra, ja wykorzystujesz to, szukając rzeczywiście jakichś rzeczy, które cię z jakiegoś powodu są ci potrzebne, czy bardziej się bawisz Absolutnie tylko się bawię. Bo nie, no nie znalazłem w jakiegokolwiek case'u, który byłby. Nie, no nie. Ale mówię, to jest raj dla researcherów, dla stokerów i dla pudelkę, który może teraz się dowiedzieć, która z osób, która pracuje w TVP, lubi to jest mężczyzna, lubiący mężczyzn. <grystanie> <grystanie> nie może, bo takie search query w 15 sekund i masz odpowiedź. <grystanie> I, i, nie, nie, nie. Nie jest to przydatne, ale jest mega rozrywkowe. Znalazłem nowy sens i nową radość w używaniu Facebooka dzięki Graf Searchowi. <grystanie> No ale, ale my czekamy. My czekamy. Jest czekamy. Nie możemy Ciebie. się dopukać drzwi Facebooka. Nie nam tego jeszcze. Jak wielu przed wami. <laughs> Ciekawie, dlaczego tobie, jak to Ja muszę powiedzieć, że natychmiast jak ty, po evencie serczowym, natychmiast wszedłem na stronę i poprosiłem mm -hmm. mój invite. Więc być może jakby stworzyła się jakaś kolejka, dzięki której ja. Jakby ten, być, może, być może to, nie wiem. Tak samo jak jeszcze nie widzimy nowej strony Allegro, która wkrótce będzie miała. premierę. Oj, ty ja już widziałem w No, to wadliwie. No, Michał, teraz przejdziemy do drugiego tematu. DLD, opowiedz, jak było. Tak, byłem na konferencji DLD Digital Life Design. To są, to są trzy, trzy słowa, w których to jest skrót. I powiem Wam, że jestem bardzo, e, bardzo imprez po tym, co tam się działo, dlatego że Wcześniej w ogóle nie znałem tej konferencji, muszę się przyznać, ale nie, tak nie, nie, dołączam się do ja tego. Organizuje ją Hubert Burda Media, więc nasz pośrednio nasz inwestor, także teraz zostaliśmy zaproszeni. No i okazało się, że w Monachium, w, w Europie dzieją się naprawdę rzeczy, które mogłyby spokojnie dziać się za wielką wodą, dlatego że mówcy w zasadzie no, jest bardzo wielu, wie bardzo wiele osób z zachodu takich topowych. I właśnie no, tak już przejdę do konkretnych rzeczy, które były mówione. Na przykład, mi bardzo podobał się wykład Bena Chorowica z funduszu Ander, Andresen Horowitz, który jest no, jednym z kurczaków chyba naj, najbardziej odnoszącym sukcesy funduszy VC. I goście pojawiał, czego szuka w startupach. I to było naprawdę bardzo niesamowite. W ogóle jak przeszedł przez tak naprawdę największe startupy, największe firmy to połączył to tym, że ich założyciele rzucili szkołę, rzucili uczelnię. Mm -hmm. Więc mu się, powiedział, że generalnie tym, co oni, czego oni szukają w, w founderach, to jest odwaga. Mm -hmm. I oczywiście, żeby dostać się na dobrą uczelnię, trzeba być po prostu mądrym i to jest coś, co trzeba mieć, ale nie wszyscy mądrzy ludzie mają jaja, żeby rzucić taką uczelnię, mimo że się na nią dostali i robić to, co, co sobie założyli, czyli prowadzić te własne firmy. I to była bardzo, bardzo pouczająca, pouczająca lekcja, którą... Zwłaszcza, miał... że to są słowa, które mówią, mówi człowiek współodpowiedzialny za inwestycje w Facebooka, Groupona, Zingę, Instagram, Skype'a. To, to jakby miał przynajmniej trzy takie exity, że normalny człowiek modli się, żeby raz w tak, życiu mu się tak. zdarzyło, Bo tak? jak się w portfolio, to jest tak. tak, jakbyś czytał crunchbase, no po prostu przeglądał po tych największych, największych startupach. Także, także naprawdę naprawdę... Fajnie, w ogóle też, to, co jest najważniejsze tak naprawdę w tym, co będę mówił o DLD. Wszystkie rzeczy, które są na DLD, po pierwsze są live streamingowane, na, na to jest już mm -hmm. za późno, ale są też na ich stronie e, opublikowane. Czyli wszystkie te prezentacje można sobie po prostu obejrzeć. E, niektóre są w, w 100%, niektóre są pocięte delikatnie, ale naprawdę warto, warto posłuchać. Super. E, świetna była też prezentacja e, Petera Tila e, czyli założyciela Paypala, który mówi tak trochę bardziej... Ogólnie o, o rozwoju ludzkości, to też było dla mnie niesamowite, że takim jest takim, takim filozofem i opowiadał opowiada o, o tym, jak cywilizacja się rozwija, jak technologia powinna, e, powinna pomagać cywilizacji się rozwijać, a nie, a, nie, a nie ją utrudniać. Także też warto, jeżeli mam coś polecać, to polecam Piteratila. Tony, nie wiem jak się czyta jego nazwisko, Zapos, no Sajh, tak. mm -hmm. e opowiadał on z kolei o filantropii i opowiadał o. o to jest, co jest, co jest w ogóle niesamowite, co oni robią. On już tak naprawdę w Zaposie, Zapos w ogóle został do eBaya za jakieś niesamowite pieniądze. I on teraz skupił się na rozwoju Las Vegas, czyli miasta, z którego Zapos pochodzi. I to jest też to jest, to jest, to jest genialny patent. Pomyślał, że zrobi wokół siedziby ZAPOS coś ala dzielnicę, wielką dzielnicę, w której będzie robił coś takiego jak wielkie centrum coworkingowe, czyli <tryk> będzie tak, tak, to, tak rozwijał dzielnicę, tak nowe inicjatywy wspierał i tak dalej, żeby ludzie jak najwięcej są współpracowali, żeby ludzie z różnych branży, jak najczęściej on mówi o collisions ludzi, żeby ludzie między sobą się zderzali, wymieniali pomysłami i na pewno coś dobrego z tego wyjdzie. I zebrali 350 milionów dolarów swoich pieniędzy i swoich znajomych na to i inwestują w edukację, w startupy, w infrastrukturę, we wszystko po prostu. I robią taką pierwszą dzielnicę i jego planem jest to, żeby outsourcować później przepis na takie dzielnice do innych, do innych miast. Bo jak powiedział, 75, jeszcze za naszych czasów 75% będzie w miastach mieszkało i tak, i architekci miastach... też potwierdzają, że każdy następny zbudowany wieżowiec jest to są pieniądze zmarnowane, bo będziemy musieli wymyślić dla nich nowe przeznaczenia, dlatego że nie będziemy w tych kolosach pracować. Po prostu już. No, także i naprawdę jest niesamowite, jak oni to robią na przykład oni w ogóle strasznie przekonują wielu przedsiębiorców, żeby żeby się przeprowadzili do Las Vegas. Wielu mówi, że nie, nie, nie, nie, nie rady, że mają swoje biznesy w innych miastach. Więc do nich na koniec, żeby chociaż przyjeżdżali na przykład na kilka dni w miesiącu zawsze do tego Las Vegas i tam wtedy uczestniczyli w tym, w tym życiu w życiu community. Naprawdę, jeżeli to im się uda, to to będzie coś niesamowitego i tak sobie myślałem, że hmm. fajnie by było, gdyby kiedyś nie mieliśmy prawdę w Warszawie, albo, mm -hmm. albo gdzieś coś takiego Zwłaszcza, że jak się patrzy na to, w którą stronę coworking już ten, wiesz, w San Francisco i tak dalej idzie, bo możemy patrzeć sobie na ten mały, drobny, kolejny krok, który się dzieje, mm -hmm. to prawie wszystkie z nich zaczynają od tego, że będzie tam też taki Sharksden, tak? Że będą. Absu że zaczynasz od tego, że masz grupę bardzo dobrych, sprawnych inwestorów, którzy są na stałe, trwale połączeni z tym miejscem i, i którzy krążą wokół tych wszystkich ludzi, którzy się tam pojawiają. I też myśli się o tym, żeby zrezygnować trochę z tego, ze wszystkiego, co się źle kojarzy z inkubatorami, a jednocześnie, żeby dawać tę ten, ten chmurę możliwości dla jednej i drugiej strony, która powoduje, że to są communities. Tak. Ciekawe jest to, że powiedziałeś o collisions, bo Założyciel Get Satisfaction się nazywa ten tak. tak. Założyciel Get Satisfaction mówi, że to jest najważniejsza rzecz w biznesie. I on mówi, że niczego by w życiu nie zrobił, gdyby nie to, że w, w z różnych powodów żył w przestrzeniach, które wymuszały kolizję między ludźmi. Dokładnie. Ludźmi, którzy myślą co innego, a też ludźmi, którzy zajmują się zupełnie czym innym. Ja tu się tak. podzielę moim doświadczeniem. Od kilku miesięcy pracuję w przestrzeni, przestrzeni coworkingowej, clockwork. Bardzo polecam i bardzo dobrze mi się tam pracuje. to, że mogę pracować z różnymi innymi ludźmi, co się co ciekawe pojawiają się tam też się ludzie z naszego świadku startupowego jest to super sprawa. Poznałem też z ciekawości ostatnio na konferencji, może sobie nazwę, w Warszawie poznałem Niemca który zaprosił mnie też do Berlina, Mówi, że tam bardzo dużo się dzieje, oczywiście to jest prawda na tej startupowej scenie. I powiedział mi, że koniecznie, oprócz tych imprez startupowych, które się cyklicznie, koniecznie trzeba być na e, Beta Breakfast, które są w ich Corku, co mhm. e, bo tam dowiesz się wszystkiego, co się dzieje po prostu naprawdę w startupowym świecie. I raz w tygodniu mają takie, takie śniadanie, i to jest mega ważne, mówisz ważne. Co ciekawe, jeszcze a propos tego, e, tego zapost? Oni nie stworzyli firmy de facto na początku w Las Vegas, tylko wymyślili sobie miasto, gdzie na pewno nikt nie mieszka i powiedzieli tak, możesz z nami pojechać tam, zbudujemy tą społeczność wokół firmy od zera, bo tam nie będziecie mieć swoich krewnych i tak dalej, rodziny, znajomych. Kto chce jechać, ten jest zaangażowany w firmę i z tymi ludźmi, większość się zgodziła, z tymi ludźmi stworzyli fajną firmę. A swoją drogą ich nowe biuro będzie w opuszczonym tym ratuszu Las Vegas. <głos> przejmują rachun z Vegas i tam będą, tam będą miejsca. Super. Nie, w ogóle, tak jak mówiłem, zanim zaczęliśmy nagrywać, wydaje mi się, że Zapos to jest taka historia, którą mm. każdy, kto robi biznes, który nie kończy się na tym, że sprzedaje kod źródłowy komuś, czyli zajmuje się w jakikolwiek sposób klientem, powinien zacząć od historii Zapos i powinien mm. sobie ją mocno przyswoić. Bo moim zdaniem bardzo wiele biznesów młodych patrzy na flow yy, gotówki w nowych startupach i nie rozumie, dlaczego im wyszło, a mnie nie idzie. Tak? I brakuje im właśnie tego komponentu, faktora zapos, który moim zdaniem jest decydujący, w pewnych krytycznych momentach jest decydujący o tym, czy ci idzie, czy ci nie idzie. Także tak, zapos. Róbmy zapos, a pieniądze przyjdą mi tak jakoś ten, przy okazji. Tak, a mm -hmm. no, obsługa klienta. Tak. Także... Pamiętajmy, to było chore, co oni robili. Nie, nie musieliśmy im w ogóle nic mówić. W ogóle mi się wystarczyło, żebyś powiedział: Nie, nie podoba mi się. I buty odjeżdżały, I, Ale powiem Wam, że my w showroomie staramy się jak najbardziej to przeszczepiać. Nie, to jest ale, oczywiście zakus, był ekstremalny to nie jest taki problem. No, bo to jest naprawdę, to wchodzą w to też pieniądze po prostu. No, jeżeli Jasne. masz komuś wysłać produkt, na przykład zwrot, bez, bez czekania na to, aż go dostaniesz, to de facto ryzykujesz finansowo. No i to. W przypadku, gdyby się kilka osób okazało nieuczciwych po drodze, no to możecie wywalić po prostu firmę, bo, bo musiałeś to założyć właśnie. za to pieniądze, więc to naprawdę trzeba mieć jaja i trzeba mieć właśnie tą odwagę, o której mówił Chorowicz tak naprawdę. Dlatego bardzo hmm. mnie zaciekawiło to, że spośród tematów wybrał działanie na rzecz, na, na rzecz innych, filantrop, filantropijne, bo wydaje mi się, że ten eksperyment myślowy zaczął się od niego od takiego myślenia i być może, że był to dla niego w pewnym sensie eksperyment społeczny. Po, Natomiast ROI mówiło o, o, o. Mówił o return community w tym, mm. tym projekcie. Że... nice. Fajnie, fajnie. Dużo te filozofii widzisz nawet na tym DLD, zresztą chciałbym też zjawić książkę, która wychodzi w marcu 2013 roku, czyli już wkrótce The Blueprint Reviving Innovation, Discovering Risk and Rescuing the Free Market której współautorem jest Peter Thiel i Garek Gasparow. Więc książka będzie chyba fajna i... No Till jest totalnym filozofem i jak się go słucha, A Kasparow on... znowu jest ideologiem, przecież mega zaangażowanym. I w Max Jak na przykład Peter Till mówił, tam była dyskusja o filantropii i on mówił, tam mówili akurat był Hubert Burda, sam, sam pan Hubert Burda mówił, jak on wspiera edukację. I, a Till mówił, że on właśnie totalnie nie wspiera uniwersytetów i nie wspiera takiej edukacji normalnej, tylko on woli zrobić, on zrobił ten program 20 under 20, że bierze 20 gości, którzy hmm. rzucą studia i daje im milion dolarów, żeby rozwijali swój, e, swój biznes. I żeby tylko mają rzucić studia. I on on, mówi, hmm. że on inwestuje w edukację, ale w zupełnie inny sposób. Że inwestuje nie w, hmm. nie w zorganizowaną, gdzie jego zanim kupa pieniędzy się marnuje, tylko właśnie w takie totalnie niszowe działania, które przynoszą, przynoszą dużo. Tak, bo zapominamy, głosek. że edukacja to jest proces stawania się z osobą, która nie wie, w osobę, która wie, a nie chodzenie do jakiegoś budynku i robienia tam czegoś według jakiegoś systemu. Absolutnie. Nie, nie. Dlatego polecam, obczajcie sobie strony vlg-conference.com, wszystkie wideo są dostępne już chyba nawet teraz, więc warto. Nic nie wiedziałem o tej konferencji, jestem szczerze podekscytowany teraz, bo rzeczywiście to, co mówisz w ogóle dobór też gości, jakość tego, brzmi ja niesamowicie. To też network. Jeżeli za rok, generalnie to jest też tak, bo to jest tylko na zaproszenia, ale no, można też spróbować, jest pewna pula, którą można, którą można zgłosić, był na przykład e, Jędrzej e, z Polski, który robi startup, który generalnie jest dla, nie, nie, dla niewidomych e, rozwiązania i e, dostał się tam po prostu e, pisząc, pisząc pisząc, prośbę, tak, żeby się tam dostać. Mhm. że można e, i polecam, bo networking jest tam naprawdę no, niesamowity. Je się, je się w Polacy, śniadania przypadkiem zupełnie z <grym> osobami, <grym> z którymi nigdy by się w życiu nie pomyślały, że można, można się spotkać w ogóle, także warto i... Jeśli macie szansę, to wbijajcie na D&D. Fajnie. Eee, hosting. Tak, tak hosting. Eee, chcielibyśmy opowiedzieć o tym, e, o rynku, trochę jak sprzedawanie butów, które były hmm. w pewnym momencie dojrzały do tego, żeby nastąpiła w nim rewolucja. <tak> znaczy, myślę, że jeśli chodzi o Polskę, to o rewolucji jeszcze nie można mówić. Nie, ale... nie chodzi, mówię o tym, że jest czas, kiedy naprawdę tak. wszyscy, którzy korzystają z hostingu, są już gotowi na to, żeby zobaczyć jego nowe oblicze, bo bez względu na to, jak dobrze nam w naszym hostingu, to wszyscy rozumiemy, że jest gdzieś jakiś lepszy sposób, żeby robić to, co teraz robimy. Tak, o, o tym mówię. Oczywiście nie mamy jeszcze rewolucji w hostingu, to prawda. No. Jest takie coś jak Zenbox? Tak, mówimy o tym, dlatego, że ostatnio e, olbrzymi e, PR-owy na razie, z tego, co widzimy, bo nic więcej nie wiemy, a na razie ogromny PR-owy sukces, e, polskiej firmy Zenbox, która postanowiła się inaczej rozliczać z klientami, ale też inaczej może się komunikować z klientami. Tak? Taka jest idea, tak? Dokładnie tak. <śmiech> Zenbox jest po prostu firmą hostingową, to tyle. <śmiech> Natomiast nietypowy jest bardzo system rozliczania, ponieważ wszystkie te klasyczne parametry są ustawione na nieskończoność a rozliczasz się tylko z unikalnych użytkowników, którzy tak naprawdę odwiedzili Twoją stronę. Idea według tego, co oni piszą, polega na tym, że Twój rzeczywisty wzrost zależy od tego, jak wielu klientów Cię odwiedza, więc to jest ich zdaniem najsensowniejsze rozwiązanie, dlatego że nie ograniczaj się w jakości czy rozmiarach tego projektu, który robisz, tylko po prostu im więcej klientów będzie cię przychodzić, tym więcej będziesz płacił za hosting Tyle. to prawda sama, hmm. i, samo pojęcie unikalnego użytkownika w unik jest niewiadome, bo nie zdradzają z tego, co czytałem, nie zdradzają, jak liczą tych u, użytkowników wiemy tylko, wiemy tylko, że jest kilka takich y, y, zaworów bezpieczeństwa w razie y, wykopu. Jeżeli zostałeś wykopany, to wtedy oni przy, odkręcają, znaczy zakręcają bo, kurek tak, nawet. U mnie na przykład zaraz się zapala lampka, to jeżeli konkurencja chce Ci po prostu zrobić psikusa i nagle zaczyna ci w jakiś sposób i to jest, to jest na przykład case z Amazonem. Musieliby zmieniać za każdym razem, czyli musieliby mieć ostradę która by się rozłączała i łączyła z internetem później, żeby zmienić IP. No wiesz, IP nie, można <coughs> zmieniać też inaczej. Nie trzeba, nie Cicho, tak, to, no. no tak, podpowiedz im <coughs> wszystkim. Ale generalnie to też jest case z Amazonem. No. Jeżeli ktoś ma hosting w Amazonie, to mhm. można mu po prostu nabijać koszty. Jest to no dobra. Dla... Tam no, ja chyba nie rozliczają z, z ruchu, tylko chyba z transferu, prawda? No, tak. Ale to też warto by powiedzieć, bo chwalimy, chwalimy Zenboxa. Sami go testujemy, tak naprawdę, ponieważ tak? Y, zastanawiałem się, co zrobić z, y, z blogiem webskim, y, ze stroną webskich chłopaki. Wynieśliśmy się z Tumblra i przeniesimy się na Zenboxa. I co ciekawe, no, idealny proces po prostu instalacji bloga. Ty tam mi mówiłeś o tym, że Yy, przynieście ci w faceci. Yy, tak, bo tak jak, jak, jak, jak zaczęliśmy mówić yy, obsługa klienta ma być ich wyróżnikiem też, mm -hmm. oprócz tego systemu rozliczania ma być ich wyróżnikiem i rzeczywiście ja sobie yy, sprawiłem takiego zemboxa i yy, postawiłem sobie oba blogi, znaczy właśnie nie tylko jeden z nich postawiłem, bo pierwszy, ponieważ mi się spieszyło, napisałem, słuchajcie, bo nie jestem taki w tym sprawny i tak dalej, Naprawdę to trwało 10 minut i dostałem mnie raz powrotem i z odpowiedzią na moje wszystkie wątpliwości i do tego jeszcze z informacją, że mój blog stoi. Także rzeczywiście tutaj muszę potwierdzić, że moje doświadczenie z ich obsługą klienta było wzorowe. No i sama instalacja na przykład Tak to, to, to jest jeden przycisk. Instalujesz WordPress, zamiast zapłacić zapłacić 300 zł za skonfigurowanie WordPressa na Twojej bazie. Jak usłyszałem, że informatycy biorą 300 zł za instalowanie WordPressa, to myślałem, że zmarnowałem po prostu swoje życie. <śmiech> Nie, ale prawda jest taka, że rynek, polski rynek hostingu naprawdę rozwinął się strasznie tak? w ostatnich, mm -hmm. ostatnich latach. Ja jestem klientem Home'a już od bardzo, myślę, że od ponad 10 lat i też obserwuję, jak oni się rozwijają i jak to wszystko wygląda i to chyba właśnie jest tak, że rynek po prostu, te usługi są naprawdę świetne już obecnie na rynku, ale po prostu brakuje tego czegoś no tym wszystkim firmom i wygląda na to, że to faktum naleźli to coś. Po tak, po prostu, i ja właśnie myślę, różny. że brakuje nam właśnie tej iskry, którą startup tchnie w dowolną branżę, tak? tak jak mówiliśmy, zapust po prostu najnudniejszą rzecz, jaką można sobie wybrać. Po prostu nie ma gorzej, no po prostu sprzedaje buty, tak? Mm -hmm. <laughs> Obówniczy nie wydaje nam się seksownym miejscem, żeby spędzać w nim czas. I... Właśnie o to chodzi, że jest ten czas, kiedy nagle te wszystkie dziwaczne pomysły, których używają na zazwyczaj startupy, żeby robić aplikacje mobilne i social networki, które się nigdy nie powiodą, to używać można tego w dowolnej branży. I myślę, mm -hmm. że tutaj jest ten secret sos, który oczywiście życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia jak wszystkim polskim startupom. I zobaczymy. Natomiast tak, tak jak się tu jest ta tajemnica, że bo prawda jest taka, że ten rynek hostingu jest, to jest konkurencja doskonała. To jest w pełni porównywalne, każdy parametr możesz porównać. Ceny, tak naprawdę konkurencja ceną i jakimś bezpieczeństwem, takiej jakością. Mm. Ale rzeczywiście ten customer service, mimo że, w, no nie wiem, home, nazwa i tak dalej, mają dobry customer service zazwyczaj, ale jednak brakowało tego chyba proaktywnego właśnie działania. Tam jest tak, że jak masz problem, to możesz się do nich odezwać i oni powiedzą, co masz zrobić, żeby, żeby to przestało być A to problemem. A poza tym wiesz, on, no, no, ja miałem tylko taki problem, że kiedy dzwoniłem ze swoim blogowym kontem, to byłem załatwiany inaczej mhm. niż kiedy dzwoniłem z firmowym kontem. I, i tak było, jakby muszę to powiedzieć. I oczywiście wszystkie firmy to robią. Google też ma zupełnie różnych ludzi, którzy zajmują się nikimi, którzy zajmują się wielkimi no, przepaniem. Tak Ci od... Od... Dokładnie, tak, A, ale i tutaj można by było powiedzieć, że ten customer, w ogóle customer service dowolnej, wybranej przez Was branży, wskaźnie branży ja powiem, że customer service powinien być naprawiony w niej. Więc to jest bardzo, bardzo fajny pomysł na to, jak można coś zrobić nowego. Bo konkurencja jest trudna i wszyscy z domysłu wchodzą na home.pl, więc to jest na pewno trudny kawałek chleba wejść na rynek hostingowy. Ale jeżeli Ale, coś, to myślę, że to jest dobry koniment. Tak, tak i baz, który to też sprytnie bardzo zrobili, no bo oczywiście. blogerzy bardzo, bardzo to, że ktoś im może za darmo skonfigurować wszystko i kosztować. I e oczywiście też bardzo inteligentnie blogerzy byli grupą testową, która ja szedła ja do systemu. No to ja nie jestem blogerem, a byłem w te <gulity> testowej, tak się złożyło na... A, a, a, a, że że jesteś po prostu w słuchaj, dzięki ułatkim Dlaczego tak się stało? Założyłem... Tomasz Widoro byłem jednym z szefów, był osobą, która sprzedała mi swojego MacBooka ERA parę lat temu. Sprzedał przez swojego bloga. napisał, że ma do sprzedania ERA, zobaczyłem to na BIP-ie i wtedy napisał, że jednak social media... To musiał być dawno, żeby zobaczyć, co nie. To To zawsze jak istnieje. To był 4 lata temu? BIP-ieł, I Tomasz napisał wtedy, że social media chyba jednak działają. 4 lata później bostał z Denbox! przyczyniłem się do tego. No i faktycznie była w... ktokolwiek wymyślił e, kolejność i kierunek tych działań w social media, to to, to absolutnie wzorowo, naprawdę. Tak, to robiliśmy. Dawno nie było bazu wokół hostingu, u... nigdy nie specjalnie był baz, a teraz po prostu. Kiedy się zaczęło, Home, u nas PL kierowała się w kierunku Early Adopters. Ale też pamiętaj, że Home.pl jest już trochę inną firmą i Home.pl to stawia serwerownie dla giganta, Nie, jasne, jasne, jest... więc oni teraz dużo Jezus, więcej działań robią korporacyjnych. Trzeba mieć o skali pojęcie, mm -hmm, to skala zenteksa tak. versus 0, 0, 0, 0, tak? Czyli 0,0001%, mm -hmm. więc to jasne, ale jest jakaś nadzieja. Na... Tak, tak. hosting z ludzką twarzą jest bardzo potrzebny, dlatego że coraz więcej osób, które mają niewiele pojęcia o po technologii, zaczynają rozumieć, że jest wartość w tym, że ich dane są ich własnością, ich blok jest ich własnością, że nigdzie indziej nie leży tylko tam, gdzie oni sobie życzą. I te osoby bardzo potrzebują pomocy do tego, żeby postawić sobie WordPressa. I jeżeli jest firma, która im tym pomoże, to pewnie może ich zgarnąć jako klienta. No. Tak, ja jeszcze z w <coughs> to trochę czekam na takiego polskiego Heznera. Hezner hmm. to jest niemiecki, niemiecki yy, provider, który specjalizuje się tak naprawdę w serwerach dedykowanych. My są tam naprawdę w bardzo, bardzo rozsądnych cenach i bardzo mm. mi brakuje czegoś takiego w Polsce, żeby to był, żeby mieć naprawdę świetne serwery dedykowane, jeśli chodzi o jakość, o, o łącze, o serwerownię, o wszystkie te takie parametry, które są potrzebne i po prostu w sensownych cenach. No, oni mają odpowiednią skalę po prostu i mm. tam jest tak, że płaci się za konfigurację tam sto euro, a miesięczne abonamenty już później za ten serwer są naprawdę bardzo sensowne i... Zdarza się tak, że za ten sam serwer w polskiej firmie hostingowej można zapłacić tyle, ile za, za miesiąc, tyle za rok w testnerze e, kosztuje serwer. Także wow. um, tego mi trochę jeszcze brakuje. Może uh -huh. jakiś z boxa też? Tak, oni generalnie cały czas mówią, że w ogóle tak naprawdę to oni są w pierwszym stanie beta aktualnie i że jest dużo rzeczy, które by chcieli robić. Jak wspominałem o różnych interesujących mnie ze Stanów konkurentach i o tym, że to są dla mnie takie wzory jak Squarespace, które wydaje mi się, jeżeli chodzi o tą scenę blogerską czy portfolio fotografii tak dalej, to jest wzorowy przykład. To jest po prostu, gdyby Apple zajmowało się hostingiem, to nazywałoby się Squarespace, nie? To jest taka firma, oni mają CMS-a i Tomek odpowiedział od razu, że spokojnie, oni wszystko wiedzą, oni na wszystko patrzą i są bardzo chętni do tego, żeby próbować się naprawdę siłować z najlepszymi i że to ich kręci, tak? I to jest też trochę ten step, te, pewien rodzaj bezczelności na temat tego, że nie jesteśmy w stanie, pozwala też robić pewne ryzykowne, jak przed chwilą czytałeś tytuł książki, podejmować pewne ryzyka e, związane z, też nawet z zakładem pracy, że jest pewna taka nieprzytomność w tobie, która mm. pozwala ci po prostu uwalić w prawie które dłużej może niż korporacji w korporacji. Dobrze. E, jeszcze dwa słowa. E, mówiłem o tej konferencji, w której, w której uczestniczyłem. Ta konferencja nazywa się Personal Democracy Forum i to była edycja polska, ta konferencja bywa się od 10 lat w Stanach, od 5 lat w o, Europie. I was, was, jakoś cicho strasznie było. Cicho było absolutnie. Opowiedz co, Wy, cokolwiek, bo nazwa jest co najmniej interesująca. W skrócie nazywa się to PDF. <głosy> Dobre, <głosy> PDF. niech żyją zamknięte formaty w związku nie, nie, nie. z personalnym demokracją. Zacznijcie, piszę sobie na Twitterze hashtag PDF Poland. Eee, ta konferencja była organizowana w Polsce przez Górnickiego. Podróżnicy.pl mhm. I generalnie to była taka konferencja z bardzo szeroką tematyką. To tak na, na styku tak naprawdę polityki, aktywizmu i nowych technologii. Mhm. Było bardzo dużo ciekawych gości. Mhm. Polaków było tam stosunkowo mało. Byli aktywiści, którzy zajmują się, którzy właśnie działają na tym styku. Było bardzo wiele projektów pokazywanych które mają usprawnić kraj, usprawnić społeczeństwo, sprawić, że dzięki tym, tej technologii stajemy się społeczeństwem obywatelskim. Jeden z projektów tego Niemca, którego poznałem, ten projekt dotyczył tego, że e, można raportować łapówki na przykład na całym świecie. Stworzyć taka mapa, mapa w Google Mapsa. I pokazuje, gdzie, gdzie jest najwięcej łapówek. W Stanach trwa dużo takich open government mm -hmm. tych inicjatyw typu napiszmy tak, website, na którym są dostępne ustawy i na którym są dostępne dokumenty, na przykład miejskich rad, żeby każdy idiota, który umie użyć w Wikipedii, mógł przeczytać ten dokument. I takich inicjatyw jest sporo, tak. No i temat to temat po prostu public policy, online aktywizm, e, network age. No, i to jest taki niesamowity kontrast. Był tam polski przedstawiciel rządu Jarosław Gowin i kompletnie ludzie na sali, którzy wszyscy tweetowali jednocześnie, mimo tego, że mieli tłumaczenie na uszach. Myślę, że Jarosław Gowin ostatnio miał nie najlepszą prasę wśród tłumu internetowego no, i może nie był też najlepszym. No, a osoby z zagranicy, nawet i... nie wiedziały <śmiech> o tym, ale po prostu to dla nich <śmiech> przedgadało prawie, mimo tego, że sam nie jest prawnikiem. Nie wczuł się, w pasywości temat technologii. Ale sama konferencja bardzo ciekawa, i tym bardziej ciekawi mnie to, że. Praktycznie nikt z naszej branży social media nie był tam, mm. na miejscu. Nie, ale y, y, nie. szczerze, y, być może odrobinę zabrakło takiego socialowego PR-u przed, który Totalnie był. Totalnie w ogóle zabrakło PR, u bo jak to widziałem, że ktoś komentował po tej konferencji, zobaczcie, Ja tak samo. fajny event, a mm. nikt tak. nie mówił. Ja tak samo. Mhm. To, to nie, to... A propos styku technologii i czynienia dobra, to akurat dzisiaj właśnie Dzisiaj czy wczoraj wyszedł coroczny list Billa Gatesa, który co roku daje sprawozdanie w pewnym sensie, takie osobiste bardziej. To nie jest dokument ten oficjalny, fundacji I on dzisiaj, i on w, napisał w tym liście też, że to, o czym się teraz mówi, o analizie dużych ilości danych i tak dalej, wszystkie te rzeczy też powodują, że można dbać o zdrowie ogromnych grup ludzi, dlatego że Nigdy wcześniej nie mogliśmy wykrywać ognisk, będących tak, maleń, kiedy są tak maleńkie. Mm. I że to są niesamowite, że on naprawdę raportowanie pewnych rzeczy staje się tak proste, że wystarczy, żeby była jedna przytomna osoba w wiosce i oni wiedzą dzień później o tym, że ktoś zaczyna chorować. I to o wiele obniża koszty walki z chorobami. No. Także a zdecydowanie zgadzam się, że można dużo dobra technologią zrobić. Nie tylko strasznie i Facebook ukradnie moją nerkę. Mm -hmm. Też w zeszłym tygodniu podniósł się krzyk, że Facebook będzie mm -hmm, spróbuje swoich sił w aplikacjach hiperlokalizacyjnych. Tak? Żeby wy, wy, wy spróbuję wypuścić aplikację, która będzie pokazywać tam znajomych wokół nas. Mm -hmm. I widziałem tylko jeden artykuł, zresztą od Trojana, Trojan.pl, na którym nie użyto słowa Przechwycenie danych, wykorzystanie, szpiegowanie wszyscy po prostu szpiegują. Zwykłe cookies są uznawane za są nazywane maszyną szpiegującą, co jest tak absurdalne, i myślę, że powinniśmy też czasami mówić, że technologia również potrafi robić dobre rzeczy. I bardzo się cieszę, mam nadzieję, że polskie ngo też będą stosować technologię i to będzie jakiś kolejny trend. Na Zachodzie to już jest trend i NGOs są bardzo technologiczne. I w ostatnich miesiącach na spotkaniach różnych socjalowych i technologicznych temat NGOsów był podnoszony i będzie podnoszony w najbliższych, więc tak, tak. myślę, że zaczyna się o tym myśleć. Coś zjać. No i co, i na koniec jeszcze sobie podsumujemy jakieś narzędzia. Tak. Więc... Każdy z nas ma coś. E, e, e, e Słyszeliśmy, że w zeszłym tygodniu nasze narzędzia były próbowane i że jakoś tam to się Wam podobało, więc sobie pomyśleliśmy, że możemy co tydzień, coś co zwróciło naszą uwagę z oprogramowania, czy aplikacji mobilnych, to co nam się akurat spodoba w tym tygodniu, będziemy Wam chcieli pokazać. Ja powiem o czymś, co nam się w firmie sprawdza i mam nadzieję, że jeszcze będę mógł kilka odcinków o tym opowiadać, że będziemy znajdować narzędzia. Rzeczą, która nam się zaczęła sprawdzać około miesiąca temu jest hipchat. To jest aplikacja do czatu wewnętrznego w firmie, mm. e, którą znalazłem w ten sposób, że ktoś z Netguru wrzucił taki graf, który pokazywał najczęściej używane słowa przez nich na HipChacie w zeszłym roku. Dlatego, że na HipChacie wszystko jest archiwizowane. Mm -hmm. e, chyba Wiktor, e, zaraz jeszcze sprawdzę. E, na HipChacie w... generalnie to jest bardzo prosta aplikacja, która działa co prawda na Adobe R, mm -hmm. czyli to nie jest może jakaś wielka rzecz, która by się która by stanowiła jej zaletę, ale oczywiście jest też wersja mobilna na, na wszystkie systemy. No I to jest bardzo prosty czat pomiędzy ludźmi, który ma kilka fajnych rozwiązań, takich jak e, pokoje zamknięte, pokoje mm -hmm. otwarte, pokoje prywatne. E, co jest, co nam się, my wcześniej korzystaliśmy z Gitoka w e, mm -hmm. firmie, tak jak pewnie dużo firm, wiem, że w Mitu chyba też. My używamy generalnie tego, Jabera. Tak, I on trzeba, żeby skonfigurować pokój. Boże, trzeba być programistą. No tutaj to jest, to jest to jest. Ja przepraszam, chciałem powiedzieć, że aktualnie jesteś e, technologicznym hipsterem w pokoju. nie wiesz, w filmie to głównie używam jumpera. Zanim no, było to modne, bo nadal nie jest modne. Hipster to możliwe. To Jabera, którego może skonfigurować dowolna A, no osoba no. w firmie, która nie, nie jest super technologiczna, uh -huh. na dowolnym urządzeniu instaluje, podłącza się, ma dostęp do prywatnych wiadomości, hmm. wysyłanie plików e, z, z hostingiem ich przy okazji nielimitowanym jest za darmo. E, wszystkie archiwa, wszystkich rozmów są dostępne online e, przez stronę, no, czyli, no, można, czyli można nie być, e, nie być, można być na w kafejce internetowej w dziwnym kraju, wiedzieć, że coś było poruszone podczas konwersacji, znaleźć sobie to od razu. I, I ten. Model biznesowy ich jest bardzo prosty. Płaci się 2 dolary za użytkownika miesięcznie, który korzysta, Larko, e, tanio. Który korzysta z tego rozwiązania. Y, teraz już spojrzę, ale z tego co wiem, to korzysta z tego naprawdę sporo fajnych firm. Bo z takimi rozwiązaniami typu wewnętrzny czat, zazwyczaj jest ten problem, że nie są w ogóle dostępne jako niezależne narzędzie. I w związku z tym musisz sobie kupić. 5, nie wiem, całego Professional Office'a Microsoft'u razem z ich serwerem, żeby mógł dostać, dostać ich tam link, znaczy no to, tam słuchajcie, nazywa. kto używa Kipchata w swoich firmach? Quora, Instagram, Grupom Tumblr, Wire. Magazyn. Wire. Okay. Duż, duża grupa z tych firm, to, jest, to są firmy, które bardzo lubię, więc z no, tak <laughs> samej sympatii. Trałby, no co... i NetGuru przy okazji jeszcze. No, no i, NetGuru, i NetGuru właśnie z My naszego podwórka. jest 2 na dwa, bo ostatnio to narzędzie, które zaproponowałeś, już zainstalowaliśmy. Chociaż mamy jeszcze zbyt małą ekipę, żeby tego używać, to używać efektywnie ale myślę, że będziemy i, teraz I te wiecie, te wiecie te 2 dolary kurczę 2 dolary miesięcznie za, za, za uśrodnika to jest coś czego naprawdę nie zauważysz de facto w swoim budżecie, a wierzcie mi że u nas już te, to jest coś też fajne w ogóle te, wiecie, jak, jak w biurze się pojawia Teksty tu na hipczacie, sprawdź na hipczacie, zaraz ci wyślę na hipczacie, to, to dogadamy to na hipczacie. Mhm. To znaczy, że to działa i, nie, i wcześniej nie było tak, jak mieliśmy g że rzeczywiście już mhm. mówił, no to wiecie, zrobimy to tutaj w tym pokoju, to ustalimy. Mamy pokój, co dziś zamawiamy na lunch, gdzie jest po prostu raz dziennie ustalane, co jest zamawiane na lunch, w której najpierw wszyscy dogadują. Mamy pokój, każdy działa ma swój pokój, wszyscy mają ze sobą prywatne roz rozmowy. Szacun, naprawdę super zrobili narzędzie i też jest wersja przeglądarkowa, jeszcze, żeby nie było, więc można zawsze. Moja, ja tak mojego nie potrafię na iPadie skonfigurować. No, także tu jest iPhone iPad, hmm. Android też jest opcja SMS-ami odpisywania na no, hmm. wiadomości w czacie. Także polecam, jeżeli macie problem z, z wewnętrznym czatem firmowym. Jedyne co, to jest to zawsze to jest trochę taki ból, że jednak wys, no, wysyłanie plików i trzymanie ich gdzieś poza hmm. no tym, to jest największy ból no, i tu trzeba sobie po prostu ustalić jakieś wewnętrzne zasady. Które rzeczy, o których rzeczach możemy mówić tutaj, które lepiej jak w jakiś inny sposób przesłać. Tak? Z danej finansowej i tak Ale dalej. język polski, więc chciałam wtedy przekorzystać z tego Dokładnie. A swoją drogą oni w ogóle wszystko jest na S3, żeby tak było śmieszniej. Więc wszystkie pliki, które są wrzucane na mhm. czata, jak się w nie wejdzie i zobaczymy, to jest wszystko. Polecam. E, a propos, ja, ja się trochę zlinkuję, dlatego że a propos e, hostingu takiego dla firm w plików, które chcemy wysłać komuś, dodać komuś i tak dalej, to jest taka firma, która istnieje od zawsze, to jest nas Citrix amerykańska, która na przykład pisała jeszcze, to jest tak stare, że pierwszy remote desktop dla Microsoftu pisała właśnie Citrix i oni głównie zajmują się, ich głównym narzędziem najpopularniejszym jest Go GoToAssist i GoToMyPC, to są ten, um, remoty, natomiast ostatnio wypuścili produkt, który się nazywa ShareFile i który e, ostatnio spotkałem się z takim problemem. W sytuacji, w której nie mogłem skorzystać z różnych powodów z FTP-a, mhm. chciałem wysłać do klienta plik, tak żeby klient zobaczył nie zobaczył na przykład, że wysyłam go socialdaddy.pl na domenie i tak dalej, i tak dalej. żeby to wyglądało profesjonalnie itd. i tak dalej. I Sherpa jest takim miejscem, które buduje dla Ciebie obrębowaną, elegancką, wyglądającą bardzo profesjonalnie przestrzeń, na której możesz się dzielić dowolnych rozmiarów plikami z, z zewnętrznym światem. No. Czyli tutaj mamy... Oczywiście, jak chcesz komuś firmie wysłać, to też możesz to zrobić, to nie ma problemu. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest fajne w tym i co trochę jest różne od większości propozycji tego typu, to to, że nie widzisz generycznej strony, tylko że to wygląda jak bardzo profesjonalnie przygotowany download, z, z przygotowany przez Ciebie. Masz własny adres firmowy do tego? czy dostajesz? Masz wszystko to tak zrobione, że to wygląda... Nie wiem, czy możesz to podpiąć do domeny tak w ogóle, natomiast masz tak, że wygląda to jak, jak domena, która jest należy do ciebie. I, i ta, ta, Problem odwieczny, wciąż strasznie dużo rzeczy wysyłamy mailami, a nie powinniśmy, bo nie do tego służy e-mail, a to jest bardzo takie eleganckie, profesjonalne rozwiązanie, którego... Jeżeli musisz na przykład z bardzo ważnym klientem dużym za granicą się podzielić, to po prostu jest takim gwarantem, że będzie to wyglądało profesjonalnie, będzie szybko itd. Sharefile to jest moja propozycja dla Was. Ja nie chcę mówić akurat do tego rodzaju, chciałem oczywiście mówić tylko dwa słowa, jest też taka usługa G.TT gettyty do wysyłania plików, do się, hmm. nie ma tam limitu czasami tam nawet MP3 z podcastu wrócamy i ona ma teraz wtyczki do gmaila, do twittera i ogólnie też może być fajna. Do takiego prywatnego bardziej dzielenia się, polecam. Do prywatnego, mhm, i no, tak lepsze, tanie, lepsze... sporo osób nawet na używa, jak widziałem na Facebooku, jak w, jakieś pliki tam się pojawiają, to coś... Na nie szybki jest upload, na drogowsie są takie limity, a na gecie... Widzicie co, możesz założyć plik, już masz URL, -a. jak tylko włożyłeś plik, już możesz wysyłać tego url -a. A, tym, a za pół godziny to się ładuje, jeżeli masz tam 2 gigabajty, na przykład, nie? Więc to jest genialna sprawa. Oczywiście, jeżeli byście chcieli do prywatnego użytku mieć bardzo dużo darmowego miejsca, to mega.com jest teraz najlepszą propozycją. Kim.com powrócił z całą mocą, zrobił wielką imprezę i otworzył swoje konta Mega na mega.com z 50 gigabajtami darmowego miejsca. Działa, sprawdziłem, wrzuciłem tam całe swoje życie. Mm. Działa. No dobrze, ale do, do, do narzędzia. Tak. Ja polecam Trello przez 2L.com. Jest to startup, który odkryłem właściwie już chyba rok czy półtora roku temu, ale jakoś wtedy nie przyjął się u mnie. To znaczy skorzystałem, ale do końca nie wczułem nie się w klimat. E, w tym czasie zauważyłem, że naprawdę zyskał Ach, na Wiem, co to jest, absolutnie potwierdzam. E, to, to, co to, to co to jest? Jest to taka aplikacja, która umożliwia ci zarządzanie taskami. Może być stosowana na przykład również w zastępstwie do e, nie wiem, jakiegoś redmina, <śmiech> stosowniejszego pożyt ale sprawdza się również w takich małych taskach. E, masz tam tablicę, kolumny i w każdej kolumnie może być wiele tasków, każdy task może mieć podtaski. E, dlaczego to się u mnie sprawdza? Sprawdza się dlatego, bo czasami mam na przykład takiego taska jak Zrobić jakąś stronę internetową <coughs> dla siebie. Ale okazuje się, że ten task składa się z wielu podtasków. Więc przynajmniej mogę sobie tam odznaczać podtaski. Świetnie wygląda wizualnie to narzędzie. A czy to jest na kan przypadkiem Kanban? W sensie to są te. Yy, nie, nie, nie ma. Yy... Bo Kanban ma ograniczenie. Tak, Kanban ja ma, tylko, że... ma na sztywne ograniczenie kolumnowe, a tutaj hmm. tego ograniczenia, bo hmm. tamten system wymaga od ciebie, żebyś miał hmm. tak, tak. Y, to do, y, in bo progress to, i done. To, tak? Właśnie tak? widzę, że to tak w przykładzie, <coughs> jest zrobiony projekt. Tak, tak, nieprawda. Jest świetne, nawet przesuwanie tasków w ogóle jest śmieszne pod kątem Ale ja od razu powiem, bo y, no. z, z, z, jak zobaczyłem, co to jest, to, się, to sobie przypomniałem. Z, super jest to, że. Trello, yeah. znaczy twój projekt ma dokładnie taki rozmiar, jaki ma naprawdę ten projekt. Tak. Nie widzisz niczego, jakiegokolwiek śladu skomplikowania, jeżeli twój task jest prosty. Jest, interfejs jest mega uproszczony. Nie ma tam nic poza taskami. Nie widzisz jest żadnego niepotrzebnego interfejsu. Jest Naprawdę to jest fajne. Ładne? Jest to darmowe póki co z tego, co ja widzę. Prawdopodobnie są jakieś plany, plany premium dla większości użytkowników. Jest tu jest dużo bardzo fajnych funkcji społecznościowych dla grup. I wydaje mi się, że jak sobie zacznę tego używać z kilkoma osobami, to to jeszcze będzie dużo bardziej wartościowe dla mnie, ale już przy jednej osobie Więc krótko, jest krótko, W momencie, kiedy w grupowym projekcie przesunąłeś kartę z doing to done, to po prostu wszystkim się przesuwa i jakby macie, hmm. wiele osób może przesuwać karty w, w ramach Ta. tego, co aktualnie robią, a wszyscy mają najnowszą wersję jakby stanu projektu przed oczami. Jest to kapitalne. Bardzo, bardzo mi się podoba. Stosowałem ostatnio Wunderlista, odpadł Potem enidu, list jest o wiele za bardzo dla mnie ee, skomplikowany. Ale wiesz, teoretycznie interfejs ma prosty. Potem Nduk jest znowu przegięciem i jest totalnie proste. Nduk na, na mobilu, ja kocham, dlatego że a... wygląda zawsze tak, jakby miał wszystko zrobione. Ale wiesz, nie masz tej satysfakcji, nie masz tej kolumny, że już zrobiłeś albo zarchiwizowane projekty. Fajna, są super ja chętnie sprawdzę, bo my tego basecampa nowego używamy i... Nie wiem, jakoś nie jestem w stu procentach ten Basecamp jest trochę takim redminem, ja to trochę... Redmine'em znaczy, no, e, camp... na szczęście był daleko, ale... <laughs> Basecamp ma e, swoje plusy, natomiast to jest na pewno fajne tak, że ten overhead związany z e, o, utrzymywaniem e, e, stanu projektu w e, to jest zerowy, zerowy. Bez... Nie ma, jest to Bez... fajne Bez... rozwiązanie, jest się. I jest napisane, że forever free, więc... Ciekawe. Trello jest. Su ja też. Ja po prostu nie pamiętałem tej nazwy. Niestety wszystkie te nazwy. Trello, Pimpo, Dindo, Tito. Jest, to jest e fajne, że wiecie, że Trello może mieć wszystkie produkty filmowe, a może mieć też swoje prywatne. Pręgi, mm. da, tak jak wa w też wasanie, o którym mówiłem w tym tygodniu, też jest bardzo fajne to, że. Bardzo łatwo się ustawia, odseparowuje od, od projekty profesjonalne, od prywatnych. Interfejs jest tak genialny. No to ja nie sprawdzę. Co drogą <grystanie> dotarłem do tego, co mówiłem właśnie, że Wiktor wrzucił słowa z hipchata. I to mi też przyszło do, co mi przyszło do głowy, to jest wyszukiwanie na Facebooku informacji wrzuconych przez znajomych. Czy gra czy to umożliwia? Bo A co by, bo na, przykład, na przykład, pamiętam ostatnio, Michał Grański, pamiętał, że pisał o jakimś hotelu w Białekie Tatrzańskiej. Widzisz? Jak no, mam to znaleźć. Użyłeś ten stermal i właśnie on tego nie robi. To no jest tak mnie denerwuje, właśnie teraz. Jeżeli to nie jest obiekt w bazie danych z Facebooka, tylko to jest po prostu string, to nie możesz tego zobaczyć. Skrówiłem teraz Wiktora od przez 30 dni z January, który jest aktywnym użytkownikiem. A Facebooka. chcielibyśmy napisać. Tak, e, hipchat, słowa i na, na przykład nawet, wpi, że, nawet żeby wymuszało nazwę użytkownika, ale żeby Dokładnie. mógł Dokładnie. zarysować. Tak, o... To jest tak denerwujące. Nie no. ma. Okej, okay, to konkurs, to jakie mogło być w netguru najbardziej popularne słowa na hipczacie. No. Fuck up! <laughs> nie. Nie, nie. jest to! Bo... To jest etnickie. Jest, się jak jest, mam tak? Ale, ale nie jest najpogodniejszym. <grym> no tego co Tak, trochę. Nie, no ten, <grym> jeszcze, to jest, że żartowuję. No wiesz, wiesz, wiesz, wiesz jaki jestem. Okay. Nie Nikt no. no. Mów nie. No właśnie. Właśnie nie. zawsze mów nie. Mów nie okay. i deleguj. Wtedy będziesz miał two day week of war. No <grym> dobra. Tematy wyczerpane. Tak. Dziękujemy e, wam bardzo. Bardzo serdecznie To był 21 wody. odcinek Pamiętajcie, Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na się Może, możecie również od niedawna, możecie również zasubskrybować nasz podcast z mailem. Nie ominie Was wtedy żaden odcinek. Nie jesteśmy na tyle hipstersy, żeby mieć swojego fanpage'a. James. No, chodźcie I na iTunes i subskrybujcie. E, bardzo Wam dziękuję, Dawid Pacha, Social Desk Kamidziotkiewicz, social 5, I social.pl Cześć. Dzięki.